Dzisiaj jest taki szczególny dzień, dlatego że po tych dwóch miesiącach możemy być razem, a po drugie jest to pewna rocznica. Rocznica tego, co wydarzyło się w dniu 50. po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Czytamy na początku Księgi Dziejów Apostolskich w rozdziale drugim. Te wersety później będziemy odczytywać w całości. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Jest mowa o uczniach, którzy oczekiwali na moc z wysokości. Jezus im to przykazał. Dwa wersety dalej czytamy. W Jerozolimie byli obecni religijni pobożni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Dlaczego wszyscy religijni pobożni żydzi byli w tym czasie w Jerozolimie? Otwórzmy tekst Słowa Bożego na drugiej księdze Mojżeszowej i dziś przeczytamy kilka wersetów z rozdziału 23. Druga księga Mojżeszowa, czyli księga Wyjścia, rozdział 23, wiersze 14 do 17. Trzy razy w roku świętujcie na moją cześć. To mówił Pan do ludu przez Mojżesza. Święto Przaśników, czyli Paschę. Obchodź przez siedem dni. Jedz wówczas prześniki, tak jak Ci przykazałem, w wyznaczonym na to czasie, w miesiącu Abib. Wtedy to wyszedłeś z Egiptu. Nie pokazujcie się wówczas przede mną z pustymi rękami. Obchodź też święto żniw, to znaczy zbioru pierwszych płodów z tego, co wysiałeś na polu. Przy końcu roku, gdy zbierzesz z pól owoce twego trudu, obchodź na moją cześć święto zbiorów. Trzy razy w roku zatem wszyscy twoi mężczyźni zjawią się przed obliczem Wszechmocnego Pana. Tak więc Bóg nakazał swojemu ludowi, a dokładnie przedstawicielom każdej rodziny, mężom, mężczyznom, aby trzy razy w roku z powodu tych trzech świąt znaleźli się w przybytku Bożym, czy później w świątyni. Te święta są pewnymi symbolami dla nas, pewnymi obrazami. I ja wierzę i widzę w tych obrazach i symbolach, Zapowiedź przyszłości Królestwa Bożego. Całą przyszłość, która czeka, czekała ludzkość i czeka nas w Jezusie Chrystusie. Pierwszym świętem było święto Paschy, czyli inaczej nasza Wielkanoc. Była to noc wyjścia z Egiptu i zapewne wszyscy czytający Biblię, chodzący do społeczności na temat tego święta i tego, co wtedy się wydarzyło, wiemy dość sporo. Każdy w naszym kraju słyszał o Wielkanocy. Każdy w naszym kraju słyszał o baranku wielkanocnym. Niektórzy nawet o zajączkach. To święto obrazowało zapowiedź przymierza. Izrael wyszedł z Egiptu, z niewoli, w której był, spod władzy Faraona. Władcy tamtego imperium. I to jest obraz wyjścia z niewoli świata i spod władzy Faraona tego świata, władcy tego świata, który działa w duchu w synach opornych. W liście do Efezjan w rozdziale drugim, wersetach drugim i trzecim, możemy dowiedzieć się od apostoła Pawła, że my wszyscy kiedyś służyliście władcy sfer powietrznych który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi my wszyscy niegdyś, niegdyś należeliśmy. A zatem zostaliśmy przeniesieni z ciemności do światłości, z niewoli do wolności, z grzechu do świętości. Święto Paschy obrazowało to przymierze i to, co w Chrystusie, w Królestwie Bożym stało się w sposób duchowy. Podstawą tego przemierza była przelana krew baranka niewinnego stworzenia, które musiało być zabite. Wylewano z niego krew i tą krwią każdy hebrajczyk, Izraelita musiał pomazać, pomalować o czyli futryny drzwi do swojego domu i nad prozę. I anioł Pana, który przechadzał się w noc śmierci pierworodnych widząc pomazane drzwi odrzwia od i nadproże omijał ten dom i to jest obraz tego co stało się z nami w Jezusie Chrystusie który jest naszym barankiem to jego krew oczyszcza nas i chroni przed sądem odzwiad domu reprezentują wstęp do naszego życia to jest ta brama którą wpuszczamy to co chcemy lub nie wpuszczamy tego czego nie chcemy. Święto to przypada na przełom marca i kwietnia. Jest świętem ruchomym, ponieważ kalendarz hebrajski oparty był, jest na ruchu cyklach księżyca, które nie są tak regularne jak obrót wokół słońca. Spożywano wtedy też chleb z niekwaszonej mąki. Pamiętacie w pośpiechu ta mąka nie miała czasu, żeby sfermentować, zakwasić się i Bóg mówi z tej mąki zróbcie chleb. I ten chleb reprezentuje symbol wolności od grzechu. Kwas był symbolem czegoś grzesznego. To było to pierwsze święto wskazujące na przymierze. Drugie święto, o którym czytaliśmy, to jest święto żniw. To jest to, co w jakiś sposób wspominamy dzisiaj. Święto żniw, chodziło o żniwa, pierwsze żniwa pszeniczne, które w tym czasie już w Izraelu są zbierane. Święto to nazywa się Szawułot lub też Święto Tygodni. Dokładnie siedem tygodni po święcie Paschy, po tej niedzieli wielkanocnej, kiedy nasz baranek pokonał śmierć. Księga kapłańska 23-16 odliczysz siedem tygodni, czyli 49 dni i nazajutrz czyli dnia 50 obchodzić będziesz to święto. Tak więc dzisiaj przypada ten czas, kiedy pobożni Izraelici ze wszystkich ludów jakie są pod niebem przybyli do Jerozolimy, aby złożyć Bogu w ofierze chleb. Chleb już skwaszonej mąki, skwaszonego kwaszonego zaczynu. Składano w ofierze po dwa bochenki. Wielu biblistów dopatruje się w tym symboliki Połączenia ludu Bożego z Izraela z ludem Bożym z Pogan w jedność. Niestety polska nazwa Zielone Święta nie ma pochodzenia biblijnego. Pięćdziesiątnica owszem. Lecz Zielone Święta ta nazwa, ale już tylko nazwa, żebyśmy to dobrze rozumieli. Nie obrzędowość nasza, nie treść, ale nazwa jest pozostałością posłowiańskich przedchrześcijańskich wierzeniach. My jednak nie wspominamy, czy nie obchodzimy słowiańskich zielonych świąt, ale wspominamy, czy obchodzimy biblijny dzień święta żniw, święta tygodni. I wtedy przynoszono przed Pana pierwociny plonów pszenicy, jak powiedziałem, czczono w ten sposób Boga dającego chleb z ziemi. Musimy pamiętać, my oderwani od tamtej kultury, że jeszcze do niedawna Ogromna większość populacji utrzymywała się, a w niektórych krajach nadal tak jest, utrzymuje się z rolnictwa. I w tamtym czasie ten kalendarz dostosowany do pór roku, do siewu, zbioru, odpoczynku, podlewania itd. był wszystkim bardzo dobrze znany. Zauważcie, że z tych trzech świąt aż dwa to są święta rolnicze związane ze zbiorami. Pierwsze plony pszenicy i następne święto żniw, o którym kilka słów za chwilę powiem. W tradycji rabinicznej to dzisiejsze święto było również wspomnieniem, pamiątką nadania prawa na górze Synaj. Rabini, analizując Księgę Wyjścia i kalendarium wydarzeń, doszli do wniosku, że to wydarzenie musiało dziać się właśnie w tym czasie. Tak więc w nocy, na 50. dzień po Wielkanocy, po święcie Paschy, w synagogach powszechnie czyta się Torę, czyta się przykazania Mojżesza, po to, aby przypomnieć to wydarzenie. Tak więc kolejny powód, dla którego Izraelici wtedy już świętowali i zbierali się w Jerozolimie. Główne zasady były spisane na tablicach kamiennych, reszta w innej formie, ale musimy dostrzec też pewną różnicę. Dzień nadania prawa przez Mojżesza był dniem wzniosłym, oto Mojżesz schodzi z góry, niosąc kamienne tablice, ale był zarazem dniem smutnym i tragicznym. Jeżeli pamiętamy tę historię, to wiemy, że lud zniecierpliwiony nieobecnością Mojżesza postanowił Iść na skróty i wymyślił sobie swojego Boga, czy też zwizualizował Boga, który wyprowadził go z Egiptu. Uczyniono sobie podobieństwo krowy, byka, cielca mówi Biblia, któremu Izraelici się kłaniali. Mojżesz w przypływie rozpaczy, gniewu rozbił kamienne tablice i w tym dniu w efekcie rozruchów, zamieszek zginęło Trzy tysiące mężczyzn, trzy tysiące ludzi. W dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy został wylany Duch Święty, nowe życie otrzymało około trzech tysięcy mężczyzn, ludzi. Widzimy tą różnicę? Tu prawo wypisane na kamiennych tablicach, a tutaj prawo wypisane na tablicach serc. Tu śmierć trzech tysięcy ludzi, którzy złamali to prawo, a tu życie dla trzech tysięcy ludzi, którzy przyjęli to. Nowe prawo. Według jeszcze innej tradycji ten dzień, dzisiejszy dzień, to jest data śmierci króla Dawida. Więc kolejny powód, dla którego Izraelici również zbierali się w Jerozolimie. To jest kontekst tego, co wydarzyło się w tym opisie z Księgi Dziejów Apostolskich w rozdziale drugim. I możemy powiedzieć, biorąc pod uwagę te wszystkie informacje historyczne, takie trochę poza możemy powiedzieć, że Bóg wykorzystał do granic możliwości to żydowskie święto, do przekazania nowych prawd w sposób podkreślający ich związek z prawdami starymi. Wiecie, to jest nowe przymierze, ale ono wynika ze starego. Stare jest pewną zapowiedzią, stare jest pewnym symbolem, nowe jest naszą rzeczywistością. I to święto przypada na przełom maja i czerwca, tak jak w tej chwili jest. I trzecie święto, o którym czytaliśmy w tekście Księgi Mojżeszowej jest święto zbiorów. Hebrajska nazwa to jest Sukot. Inne nazwy to święto kuczek lub namiotów. To święto obchodzone jest na przełomie września i października. To pokrywa się z datą zakończenia zbiorów. Podobnie jest zresztą i u nas. Przełom września i października to już są chyba ostatnie zbiory czegokolwiek. Potem już nic się raczej nie zbiera. To było święto dziękczynienia za wszystkie zebrane plony. Było to święto radości, czy jest to święto radości i dziękczynienia. I to święto w moim przekonaniu symbolizuje pełnię tego, co Bóg daje swoim dzieciom. Oto wchodzimy w przymierze, otrzymujemy ducha, a potem dochodzimy do pełni. To jest ten obraz, to jest ta wskazówka, która wynika z Bożego Słowa. Wierzę także, że w tym wszystkim znajdujemy mądrość i wiedzę, jak rozumieć Boży Plan i jak Mu służyć, by On pomógł nam korzystać z naszego dziedzictwa. Kilka kartek dalej. W rozdziale 34, jeżeli mamy otwarty tekst lub możemy szybko przeklikać, jest niezwykła obietnica związana z tymi trzema świętami. Możemy pomyśleć, no co tam to było kiedyś, rolnicy, my teraz... Kupujemy świeżą sałatę w markecie, czy to w lutym, czy w maju, zawsze mamy to samo. Nieznane nam jest słowo przednówek, no chyba, że ziemniaki w piwnicy się kończą, szukamy nowych. Ale generalnie jesteśmy poza tymi doświadczeniami. Rozdział 34, wiersz 23. Bóg mówi tak do swoich dzieci, do swojego ludu. Słuchaj uważnie teraz. Trzy razy w roku każdy mężczyzna pokaże się przed obliczem Pana, Jahwe, Boga Izraela, gdy wywłaszczę przed Tobą narody i rozszerzę Twoje granice. I teraz nikt nie pokusi się o Twoją ziemię, gdy trzy razy w roku pójdziesz, by pokazać się przed obliczem Pana. Nikt nie pokusi się o Twoją ziemię, jeżeli zaakceptujesz Boży plan, jeżeli wejdziesz w Boże objawienie. Nikt nie pozbawi Cię Twojego dziedzictwa, danego Ci przez Boga. I tam, gdzie nogi Twoje Bóg postawi, to będzie Twoje. Ale pamiętaj, że musisz wejść w cały plan, w całe objawienie. W przymierze krwi, w służbę ducha i w dziękczynienie i uwielbienie. To jest objawienie Bożego Królestwa na wieki wieków, na wszystkie pokolenia, na wszystkie czasy. przymierze krwi przez krew baranka. Służba ducha przez ducha świętego. I uwielbienie, dziękczynienie w świadomości tego, że wszystko, co masz, otrzymałeś i jest zasługą Boga żywego, który chce błogosławić Twoje życie, który chce napełnić się radością, pokojem, wiarą, mocą, który chce przeprowadzić Cię przez ogień i przez wodę, który chce wyzwolić nogi Twoje z sideł, który chce wyprowadzić Cię na szeroką przestrzeń, który przygotował wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios, ale błagam Cię, wejdź w Jego przymierze, wejdź w Jego plan, wejdź w Jego objawienie, Przymierze krwi, służba ducha, uwielbienie i dziękczynienie, wdzięczność. To są te trzy rzeczy, które sprawią, jeśli będziemy w nich trwać, że nikt nie pozbawi nas Bożego dziedzictwa, nikt nie ograbi nas z tego, co Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie i zapieczętował swoim świętym duchem. Nikt i nic, jeśli, jeśli w każdym z tych świąt poprzez wiarę w duchowym wymiarze Będziesz miał pełny udział. Jeśli jesteś tylko widzem w Jerozolimie, turystą, który przegląda się temu, jak inni składają dziękczynienie, możesz spodziewać się, że ktoś cię z twojej ziemi ruszy. Że jakaś zła duchowa moc wywrze na tyle presję na ciebie, że możesz być usunięty z tego dziedzictwa, które jest należne i dane tobie w Jezusie. Rozumiemy to? Pełne objawienie, pełny plan. I dlatego dzisiaj wspominamy to święto. Aby przypomnieć sobie te prawdy, aby zrozumieć je w duchowym sensie. My dzisiaj nie przynosimy chlebów z pszenicy. Mamy je w naszych domach, w chlebakach, codziennie. Ale przynosimy ofiarę naszego życia. I tak jak te chleby, chleby w dniu szawułot, w dniu święta żniw, były z chleba kwaszonego. Takie nasze życie bywa zakwaszone grzechem. Nieidealne, ułomne. Składamy to w ofierze, a Bóg to oczyszcza, przyjmuje. Mówiąc, wiem, że jesteś niedoskonały, ale ja, ja daję Ci moje zbawienie. Taka jest kolejność w największym skrócie. Zbawienie, nowe życie, przymierzu. Napełnienie duchem służba według ducha. Dziękczynienie, radość, wywyższenie Boga. A dziś z powodu święta pięćdziesiątnicy Dlatego, że akurat w tym dniu jesteśmy. Kilka słów o tym etapie objawienia się nam Królestwa Bożego, o danym nam Duchu Świętym. Kim On jest? Każdy, kto czyta Biblię, może zauważyć, że o ile sporo wiemy o Bogu Ojcu i bardzo dużo wiemy o Bogu Synu, Jezusie Chrystusie, Syn Człowieczy i Syn Boży, o tyle o Duchu Świętym, informacji jest nie jakby, ale rzeczywiście najmniej. Natomiast Duch Święty obecny jest od początku, od pierwszych słów Biblii aż do ostatnich. Towarzyszy gdzieś w tle. Już w pierwszym wersecie a Duch Boży unosił się nad wodami, już na samym początku. A na końcu a Duch i Oblubienica mówią przyjść. I ciągle pomiędzy gdzieś jest Duch Pana. Duch Pana stworzył mnie, Tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. Jezus mówi pośle innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki, nie zostawię was samych. Pocieszyciela, ducha prawdy, który wprowadzi was na wszelką prawdę, który będzie was pocieszać, przypomni wszystko to, czego was nauczałem. Niektórzy myślą, czy sądzą, że Duch Święty to jest moc, Boży wpływ, energia. Gdyby tak było, gdyby Duch Święty był nieokreśloną, nieosobową mocą, czymś w rodzaju baterii, Akumulatora? To wtedy my jako biorcy dysponujemy tą energią i wpływem. O, mam nową siłę, nową energię, a więc wykorzystuję ją w taki sposób, w jaki jest mi potrzebny, czy uważam, że jest mi potrzebny. Ale jeśli Duch Święty jest osobą, a tak nam przedstawia to Biblia, Słowo Boże, nadając Duchowi Bożemu, Duchowi Świętemu cechy osoby, który rozumie, słyszy, przemawia, którego można rozradować, zasmucić. Jeżeli Duch Święty jest osobą, to wszystko zmienia. Dlatego, że wtedy nie my dysponujemy Nim, ale On ma, czy chce dysponować nami. To jest zupełnie inna sytuacja. I jeszcze jedna myśl na dzisiaj. W moim ostatnim dzieleniu się z Wami mówiłem o naczyniach. Naczyniach dwojakich. Jedne dla celów zaszczytnych inne dla celów pospolitych, cytując dosłownie tekst biblijny. I analizując pod tym kątem przesłanie biblijne, wiemy, że możemy stawać się, czy stać naczyniami dla celów zaszczytnych ze względu na to, co w sobie zgromadzimy. To, czemu damy miejsce, to, czemu damy dostęp do naszego życia, określi wartość nas jako naczynia. Drugi list do Tymoteusza o tym mówi, kto nie słuchał, ma szansę na stronie Zborowa i to kazanie jest umieszczone. List do Efezjan, rozdział piąty, wiersz 18. Szczególnie jedna jego część, ta druga. Efezjan 5, 18b, bardzo znany fragment, bardzo znany cytat. Trzy słowa, bądźcie pełni ducha. W innych przykładach nieco więcej słów. W tym, z którego teraz zacytuję dbajcie o to aby duch mógł was stale napełniać niby to samo, ale ten opis podkreśla nasze zaangażowanie coś co należy do nas bądźcie pełni ducha no, no dobra, chcę w porządku, może napełni mnie duchem, ale kiedy czytamy dbajcie o to aby duch mógł was stale napełniać, to znaczy, że Możemy to zaniedbać i to znaczy, że mogą być sytuacje, w których On nie będzie mógł nas napełniać. Logiczne? Dlatego, że Duch Święty nie robi niczego na siłę. To nie jest ciśnienie wtłaczane w oponę. Nie jesteś oponą, dętką, którą Bóg pompuje, nie zważając na opór materii, aż osiągniesz odpowiednią twardość, sprężystość i objętość. Nie jesteś balonem, jesteś również osobą. I tak jak my szanujemy osoby Ducha Świętego, Duch Święty szanuje Twoją osobę. To jest współpraca. Możesz Mu się sprzeciwić, możesz Go zasmucić, możesz Go zdystansować. Albo możesz też na Niego się otworzyć. I jak zawsze wokół tekstu jest kontekst. Przeczytajmy wiersze 15 do 20 teraz. I zauważmy, w jakim kontekście umieszczone jest to słowo bądźcie pełni Ducha, czy dbajcie o to, aby Duch mógł Was stale napełniać. Czytamy tak. Zwracajcie zatem uwagę na cudze postępowanie. No ludzie, nie śpijcie. No czekam na waszą reakcję. Na własne postępowanie. Jeszcze raz. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. Ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze. Za wszystko, Bogu i Ojcu, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krótko mówiąc, nasze postępowanie ma wpływ na obecność Ducha Świętego. Zwracajcie uwagę na własne postępowanie. Następnie, i to oznacza, bądźcie pełni Ducha, przebywajcie z Nim. To oznacza modlitwę. Nie będziesz napełniany Duchem Świętym, jeśli nie spędzisz z Nim czasu w modlitwie. Nie poznasz bliżej Boga, jeżeli nie będziesz przebywać z Nim w chwilach uwielbienia, wylewania swojego serca. Oznacza to także że poddajcie Mu się. Nie ignorujcie Jego wpływu. Czy ja, wydaje wam się, osobą, przynajmniej od czasu do czasu, pełną Ducha Świętego? Nie musicie głośno mówić, nie patrzę, nie słyszę. Ale załóżmy, że tak może być. Od czasu do czasu. Muszę wam się przyznać, że niepoliczoną ilość razy zmarnowałem, zignorowałem tchnienie i prowadzenie Ducha Świętego, który mógł mnie wprowadzić daleko dalej głębiej. Bądźcie pełni ducha oznacza, nie ignorujcie Jego wpływu, dajcie Mu przestrzeń do działania, a także wydajcie Jego owoc. My jako naczynia do celów zaszczytnych jesteśmy przeznaczeni do bycia pełnymi Ducha Świętego. I na koniec jeden tylko symbol, obrazek. Kiedy Pan Jezus został ochrzczony przez Jana w Jordanie, Jan zobaczył gołębicę, a właściwie Ducha Świętego, który w postaci gołębicy spoczął na Jezusie. To jest bardzo ciekawy obraz. Gołębica, gołąb symbolizuje wiele dobrych spraw, cech. Gołębica utożsamiana jest spokojem, Gołąb to symbol pokoju. Gołębica to symbol miłości, łagodności niewinności, nieagresywności, nieszkodliwości. I wiecie, te wszystkie cechy, pokój, miłość, łagodność, niewinność, nieagresywność, nieszkodliwość, to są przejawy i dowody działania Ducha Świętego. Bardzo często myślimy o darach uzdrawiania, prorokowaniu, wypędzaniu demonów. Tak, to są przejawy jego obecności. Ale to nie wszystko, a właściwie to nie jest ta zasadnicza część Owoc Ducha Świętego. Życzę nam tego, abyśmy weszli w całe Boże objawienie. W przymierze, w służbę Ducha i w dziękczynienie.